Wyobraźcie sobie świat, w którym na pecety, na konsole i na smartfony, na wszelkie urządzenia, na jakie gracie pokazują się najpotężniejsze gry wymagające ogromnych ilości danych do przetworzenia, a Wy nie macie takiego potężnego sprzętu, macie zwykłą, starą konsolę, zwykły stary telefon albo zwykły stary komputer. A mimo wszystko w gry, nawet te najtrudniejsze, możecie zagrać. Dlaczego? Mówię oczywiście o... Streaming i o tym będzie dzisiejsza audycja. Ja nazywam się Adam Berdzik, ze mną jest Miłosz Szynczek i tak jak Adam zaczął dzisiaj powiemy o tym jak można już dzisiaj dostać się do grania w cloudzie w chmurze, czyli z grania na sprzęcie nie naszym, gdzie nasze urządzenia są jedynie takimi terminalami, urządzeniami, które odbierają, wysyłają dane, a wszystko dzieje się gdzieś tam daleko na serwerach za miliardy dolarów. Także gramy dzisiaj do dwunastej. Streaming gier to temat, który poruszamy dzisiaj na antenie akademickiego Radia na 91 na 91.6 FM i może zaczniemy od tego, na czym to w ogóle polega, bo idea jest prosta. Chodzi o to, żeby ca cały, całe przetwarzanie grafiki, które jest najbardziej wymagającą częścią gier wideo, odbywało się gdzieś w jakimś miejscu, gdzie mamy dużo serwerów, które powiedzmy które działają non-stop tak i mogą nam ten obraz wysyłać w czasie rzeczywistym do naszych yy, powiedzmy urządzeń a na urządzeniach jedyne co się odbywa to yy, obsługa sterowania Wysłanie wpływanych do serwera i odbieranie właśnie odpowiedzi wideo w formie obrazu. Tak jest, oznacza to, że możemy grać w nawet te najbardziej wymagające gry na bardzo, bardzo słabym sprzęcie Jeśli chodzi o jego możliwości techniczne, bo faktycznie e, wszystkie obliczenia i wszystko, co jest najważniejsze związane z grą dzieje się e, gdzieś w internecie, jak to się mówi, outsourcowane jest powiedzmy na przykład na serwery NVIDIA albo jakiegoś innego producenta i dzięki temu e, my możemy nawet na tym naszym małym telefoniku czy nasz starym bardzo laptopie na przykład zagrać w Assassin's Creed Odyssey, powiedzmy na to. Co to zmienia? Zmienia to to, że właśnie nie będziemy kupować potężnych urządzeń do nas, do domów, a my będziemy płacić jakieś pewnie abonamenty za możliwość dostępu do tych urządzeń na serwerach gdzieś tam u tego dostawcy i co to zmienia dla powiedzmy dla ogółu graczy? Chodzi o to, że gdy mamy na przykład te potężne wszystkie komputery i konsole w domach, no co nie korzystamy z nich 24 godziny na dobę, a no dajmy na to, jeżeli ktoś jest hardkorowym graczem, to 8 godzin tak, na dobę no, jest to możliwe? Na, na pewno się da. Na pewno się da, więc to jest 1 trzecia doby, a mając. Yy, te wszystkie urządzenia, tę całą mocą liczeniową w jednym miejscu możemy y, dzielić ją na wszystkich możliwych graczy, którzy w danej chwili chcą zagrać, przez co potrzebujemy jej w danym momencie o wiele mniej. No to sprawia, że y, ta moc, za którą płacimy y, kupując te konsole dzisiaj, y, te skomplikowane konsole do domu, no to ona się rozłoży na większą liczbę graczy i tak naprawdę będzie służyła większej liczbie ludzi, nie będzie się nudziła w domu przez pozostałe 16 godzin. No i przy okazji też nie musicie jakiej, jakiejkolwiek inwestycji większej podejmować, tak, bo zakup komputera, który udźwignie te najpotężniejsze gry wam odpada, zakup konsoli tak samo, nie musicie inwestować co powiedzmy generację w sprzęt, czyli te, to te 3-4 lata powiedzmy, jeśli chcecie zostać na topie, no to trzeba komputer sobie troszkę wzmocnić tymczasem, dzięki graniu w chmurze, ten problem totalnie nam odejdzie, to jaki mamy sprzęt i jakie ma parametry nie będzie miało żadnego znaczenia. No może chyba tylko jakość telewizora, to powiedzmy odświeżanie czy coś i więc telewizor będzie musiał być w miarę dobry, i jakiś kontroler, to wszystko. To myślę, że w przyszłości wystarczy pad e, przeciętny telewizor i dostęp do takich e, możliwości nam się już otworzy wtedy. No i myślę, że e, ten koszt, który dzisiaj ponosimy e, na konsole na przykład, to będzie chyba cały czas przez, na, przez nas ponoszony, ale e, w formie, powiedzmy, ratalnej, bo to będzie w formie abonamentu. I jeszcze jeden plus dostrzegam tej całej sytuacji, bo dzisiaj mamy problem z tym, że jeżeli wychodzą jakieś gry, to często nie są wypuszczone na wszystkie platformy, z nos może powodów budżetowych, jeden no, albo, producent, technologicznych. albo technologicznych. Nie ma producent możliwości w krótkim czasie wydać tego samego tytułu na różne platformy, które wymagają jednak no, trochę poświęcenia czasu na każdą z nich. Tymczasem tak naprawdę w przyszłości w grach, które będą streamowane, Wystarczy stworzyć jeden tytuł na peceta, nie chcę to mówić PC Master Race, ale załóżmy, że na PECE-a, bo na tych urządzeniach gry, na są, nie na gry są tworzone, tak raz się napisze ten tytuł i może być on streamowany do wszystkich na cokolwiek. Tak jest, czyli nawet możecie grać sobie z kolegą, który ma Maca. Który w teorii nie jest specjalnie sprzętem do gry, ale faktycznie ściągnąć odpowiednią aplikację i e, czy to jest e, Linux, tak, czy MacOS, czy, jakaś, czy Windows, czy jakikolwiek inny system, absolutnie nie ma żadnego znaczenia, bo tutaj wyświetlany jest jedynie właściwie obraz. E, no i internetem przekazywany jest ruch naszego kontrolera czy, e, czy klawiatury. Tak, znikną wszystkie te terminy z Cross, w nazwie jakiś Crossplay, jakieś e, Cross. Po prostu będzie Play. E, po prostu będzie Play, no i chyba jedyny problem będzie taki, że te gry faktycznie będą należeć do poszczególnych wydawców. Jeżeli będziemy chcieli grać w kilka tytułów z różnych miejsc, no to tak jak dzisiaj mamy z serialami, że chcemy obejrzeć jeden na Netflixie, jeden na HBO GO, jeden jeszcze na Showmaxie. Tak samo będzie chyba w przyszłości, że jeżeli chcemy mieć grę od EA, a po chwili zagrać w coś z Ubisoftu i jeszcze jedną rzecz powiedzmy od Blizzarda, też trzeba będzie trzy abonamenty na raz płacić. Ale właściwie już dzisiaj trzeba bardzo często płacić trzy abonamenty i sam wspomniałeś o trzech różnych serwisach streamingowych, co prawda seriale, ale no w, wydaje mi się, że gry idą w tym samym w samym kierunku. Jak to będzie wyglądało w przyszłości, to porozmawiamy sobie za moment. O ile jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że dzisiaj streamujemy seriale, to z grami, chociaż technologia jest możliwa, nie jest aż tak łatwo. Co prawda dwie największe firmy, czyli właściwie wiodące firmy na rynku gier komputerowych, mam tu na myśli Sony i Microsoft, mają swoje własne usługi tego typu. W przypadku Sony jest to PlayStation Now, w przypadku Microsoftu jest to usługa, która nazywa się xCloud. Tak, przynajmniej jeśli chodzi o PlayStation, o Sony, to to już istnieje i naprawdę jest testowane. xCloud jeszcze jest w testach wewnętrznych, tylko u Microsoftu. W każdym razie myślę, że to jest taki etap jak VR, że już coś mamy, już możemy coś próbować, ale to jeszcze nie jest w swojej takiej formie pełnej. Wciąż borykamy chyba się głównie z tymi technologicznymi ograniczeniami, jak to ma w przypadku VR, tak samo w przypadku streamingu. Przy czym w streamingu oczywiście chodzi o połączenie między serwerownią a odbiorcom. Oczywiście najlepiej by było, gdyby te serwery były jak najbliżej nas, może kiedyś będzie tak, że każdy kraj będzie miał swoje a, takie... może w przyszłości nie będzie to takim problemem, bo mówisz że daje się o tym problemy z input lagiem, tak? Z input lagiem, tak. Myślę, że to jeszcze będzie do omówienia później. Przejdźmy może do PlayStation Now, bo to jest usługa, która już działa na zachodzie. Już na zachodzie można próbować e, grać za pomocą PlayStation 4 lub pc co ciekawe, jako urządzenia odbiorczego. Dotychczas pc y były raczej troszkę e, omijane przez Sony, tymczasem tutaj jest możliwość właśnie korzystania z tej usługi również na tym sprzęcie i PlayStation Now udostępnia bibliotekę wielu gier yy, z swoich platform, bo z PlayStation Czyli 2. Czyli po prostu po, pozwoli, że Cię zapytam, bo ja też jakby tutaj jestem ciekawy, mm. bo ewidentnie jesteś ekspertem w tej sprawie. Chciałem zapytać, czy w takim wypadku w takiego God of War mogę sobie zagrać w Stanach Zjednoczonych na moim pc w, w, płacąc za tą, e, za tą usługę. Tak, tam jest God of War, ekskluzjów tylko i wyłącznie na PlayStation 4 i dzięki tej usłudze ta gra się przynosi trochę na PeCeta? Nie chcę zgadywać, się akurat ten tytuł jest w bibliotece, ale myślę, że... Zamiast taki jest. Zamiast taki jest, że można zrobić sobie, nie wiem, zdjęcie na Instagrama z komputerem, jak tam jest God of War i powiedzieć in your face. To jest Master Ace, no co more master. Coś w tym stylu, myślę, że to jest jak najbardziej możliwe, bo oczywiście, jak już mówiłem, PS2, PS3, PS4, tam jest sporo gier wybranych do tej biblioteki, tam w setkach liczonych obecnie, więc PlayStation Now powoli się rozkręca, oczywiście w Polsce nie jest dostępne, na zachodzie raczkuje, a... Szkoda, że powiedziałeś, że oczywiście w Polsce nie jest dostępne. Tak, myślę. Okaz, myślę, że. myślimy się wydaje nawet, że Microsoft jest bardziej pionierski, jeśli chodzi o Polskę, bo zapowiedział, że już w przyszłym roku, a to no niedługo, bo za miesiąc zacznie przyszły rok, że w przyszłym roku w Polsce będzie już dostępna również usługa X-Cloud, o której mówili w tym roku na E3. E, chwalili się, że za pomocą streamingu na konsoli Xbox One można było pograć sobie, nie na konsoli Xbox One, dobrze mówię, na petecie, można było sobie pograć w tytuły takie jak Forza Horizon, Kirsów czy Halo? Tylko, że właśnie, to, to ciekawe pytanie, no bo przecież ciekawa sytuacja, bo mamy Microsoft, który no jest potentantem na, potentantem na rynku PC, bo ma tego swojego Windowsa, tak? No i tutaj powiedzmy konsole Xbox One, no nie jest może aż tak popularna jak PlayStation 4, no ale dalej to jest ogromny biznes i teraz, czy te dwie usługi troszkę się nie wykluczają, bo już można przecież grać w bardzo wiele gier dostępnych na Xboxie, one też działają na na PC, chociażby już wspomniana przeciwie Forza Horizon. No, myślę, że to jest także kwestia tego, którą opcję z tych dwóch wolimy, czy grać lokalnie, czy streamować gry. No i Xbox jeszcze ma jedną dla nas niespodziankę, bo przecież mając nawet swojego kompa peceta, czy też laptopa nawet, można grać w gry z Xbox One mając te dwa urządzenia w jednej sieci powiedzmy, na jednym routerze mając Xboxa One i słabego peceta można grać na tym pececie w grę z Xboxa One, no nie wiem Czyli do... jeśli dziewczyna, żona albo mąż czy chłopak wyrzucają was z salonu gdzie stoi wasz Xbox to ewentualnie możecie przenieść się do pokoju obok, wziąć swojego starego laptopa, powiedzieć swojej drugiej półce, że no i dobre, no to jak nie mogę grać to idę ciężko pracować, bo przecież na tym laptopie żadna gra się nie uruchomi tymczasem Będ, gramy tak, e, myślę, że to jest jedno z zastosowań. E, nie widzę problemu też, żeby na przykład jacyś koledzy w jednym akademiku czy w jednym mieszkaniu e, nie mogli się dzielić jedną konsolą i grać sobie na swoich peciatach, e, czy też jeden ma z nich konsolę, drugi peciata i dzielą się e, tymi grami. No też jest jakieś rozwiązanie, można podzielić koszty przede wszystkim, o tym myślę. E, ale Xbox chyba właśnie przewidział to jako wygodę dla mieszkań, gdzie mamy kilka miejsc, w których możemy sobie usiąść i pograć, a nie chcemy mieć w każdym z nich konsoli albo nosić konsoli. Ale to chyba było widać już od dawna, bo Xbox One to właściwie e, kiedy ja pamiętam, kiedy ogłaszano, jak to będzie wyglądało, kiedy była premiera, to ludzie mówili bardziej, że no, mamy mniej do czynienia z konsolą dla gracza, a bardziej do w takie centrum domowej, interaktywnej rozgrywki. Teraz widzę dzięki Xcloudowi, to, to faktycznie się stanie takim prawdziwym centrum, e, tak? bo wokół Xboxa One zostanie zbudowana powiedzmy sieć dzięki której możemy grać na wszystkich urządzeniach podłączonych do tego samego internetu, tego samego routera. Tak, takie też ma Microsoft zamysły, bo on chciałby, żeby gdy grę można było streamować na wszystkie urządzenia w tym przenośne. Właśnie X Cloud był pokazywany na urządzeniach przenośnych, a Microsoft oczywiście chwali się szeroką gamą tego typu nawet swoich sprzętów. I o tym jeszcze może powiemy, jak streamować w swoim salonie gry z urządzeń za chwilkę. Mówiliśmy o tym jak sobie streamować w mieszkaniu za pomocą Xboxa, bo Xbox nam pozwala na przykład grać na PC-cie w tytuły działające na tej konsoli. Tymczasem mamy już takie rzeczy od dawna dla miłośników PC. Nie będziemy mówić jakiegoś powtarzać, powtarzać, ale chodzi o to, że Steam już od dawna jakiegoś pozwala nam nagranie w gry, niekoniecznie na tym komputerze, na którym jest w tej chwili zainstalowany. Steam wcześniej już wydał takie urządzenie, które się nazywa Steam Link. I to była bardzo malutka przystawka podłączona z jednej strony do telewizora, z drugiej do naszej sieci lokalnej i w ten sposób można było na telewizorze w salonie, grać w gry, które mieliśmy, nie wiem, na, na piętrze e, w naszym, e, na naszym komputerze w sypialni powiedzmy. I z tym Linkotera był też e, fajny, że obsługiwał bardzo wiele różnych padów, bezprzewodowo nawet, e, sporo z nich naprawdę. I można było właśnie usiąść sobie z samym padem, z tą malutką taką przy telewizorze i grać e, w całą, całą bibliotekę właściwie gier z naszego peceta, z naprawdę, e, naprawdę fajnej jakości, bez większych opóźnień, bo to cały czas mówimy o sieci lokalnej z praktycznie zerowymi opóźnieniami. I Steam troszkę poszedł niedawno dalej, bo też udostępnił aplikację. Nie pamiętam, czy już działa ta na iOS-a, bo tam były problemy zawsze z tym. Natomiast na Androidzie już jest też aplikacja Steam, która umożliwia nam również odbiór gry na telefonie. Nie testowałem tego, więc nie wiem, czy tam też można podłączyć po prostu po bluetooth jakiegoś pada i też sobie z tego korzystać, no bo oczywiście nikt nie wyobraża sobie w granie takie tytuły ogromne za pomocą sterowania dotykowego na przykład. Więc to jest to, co nam proponuje Steam, natomiast Nvidia ma też podejście fajne do streamowania. Tak, Nvidia ma bardzo ciekawe, ciekawe urządzenie, które no, możecie sobie kupić, nazywa się Nvidia Shield i ty wspomniałeś tutaj, jeśli chodzi o Steama, że to w sieci lokalnej działa fantastycznie. Tymczasem ja mam Nvidia Shield'a jakby u siebie w domu, prywatnie i ono często, ta Nvidia ze mną jeździ, bo oprócz tego, że po prostu podłączenie jej pod jakikolwiek telewizor zmienia ten telewizor Smart TV, czyli Netflixy i tak dalej, i tak dalej, to jest bardzo fajne, ale ja na przykład miałem taką sytuację, że pojechałem do Londynu, byłem służbowo w Londynie i tam też oczywiście zabrałem swojego Shilda, bo czemu nie, bo to jest faktycznie urządzenie wielkości no, smartfona, może troszkę większe, tabletu powiedzmy. Zostawiłem w domu włączony mój komputer pełnoprawnego peceta i w hotelu w Londynie zalogowałem się do sieci hotelowej. No i bez problemu e, udało mi się odpalić e, Ghost Recon Wildlands, czyli dosyć grę wymagającą jednak e, mocy obliczeniowej i dużej, dużej, wydaje mi się, ilości przesyłu danych e, i o ile o ile nie, nie było żadnych najmniejszych problemów, tak? Po prostu podłączyłem się do mojego konta GeForce, o tu od razu się urządzenia się od razu znalazły, nie było z tym żadnego problemu, no i właściwie 10-20 sekund później e, na moim komputerze włączył się e, Ghost Recon Wildlands, no i chwilę, chwilę później został ten obraz z tej gry już przesyłany e, do mnie do Londynu. E, jeśli chodzi o opóźnienia, faktycznie są one zauważalne, bo właściwie mówię o tym input lagu, czyli tym problemie, że e, będzie Duży, duże opóźnienie między wydaniem komendy na przykład właśnie w Londynie i zanim ona dotrze nawet po tych szybkich łączach internetowych do Wrocławia, no to powiedzmy, że trwa to e, o tą mikrosekundę czy te setki sekundy za długo powiedzmy, na ile żeby to było, nie było problemem w czasie grania tak dynamicznego grania no i stwierdzam, że nie było takich problemów faktycznie. Jedyny jaki problem był to taki, że sieć hotelowa po prostu sobie nie do końca radziła e, z takim obciążeniem, ale absolutnie nie była to wina e, tej technologii czy NVD Shielda, tylko po prostu e, no, hotel nie miał takiej dobrej jakości łącza, ale gra w 95 czy 8% była jak najbardziej płynna i właściwie nie udało się zauważyć, że e, mój komputer jest oddalony od miejsca, w, którego, w którym na nim gram de facto o 2000 km. No tu mnie zaskoczyłeś, bo byłem przekonany, że żeby gra chodziła płynnie, zdalnie, to trzeba, nie wiem, pociągnąć światłowód bezpośrednio tam przez, nie wiem, nad, nad rzekami, nad miastami, gdzieś tam po prostu pod na na do tego Londynu i wtedy może się dało grać normalnie, a tymczasem mówisz w ogóle o sieci Wi-Fi, tak? Tak. To już samo w sobie absolutnie że to miało prawo na tym działać. Sieć hotelowa, które są zazwyczaj... Nie są jakieś najszybsze. Nie, nie, nie, jestem, nie jestem wywalcem hotelu, hoteli, ale w tych, w których byłem, no to ta sieć no, wywołała pomoc do nieba. I tymczasem tobie się udało na tym wszystkim uruchomić tak. jeszcze grę z Wrocławia. Ale właściwie specjalnie właśnie wziąłem tę Nvidia, żeby sprawdzić, bo, w, bo po mieszkaniu to działa bez problemów. W domu faktycznie nie, nie ma z tym żadnych problemów, żeby to działało. Chciałem zobaczyć, czy można trochę bardziej ekstremalnie tą Nvidia tutaj, jak ktoś mówi, wycisnąć z niej siódme tej i rzeczywiście. Oczywiście po stronie NVIDIA. Problemu żadnych nie było. Ale ma to sens w mieszkaniu, bo nie masz pewnie w willi 500 metrów kwadratowych. <grym> jeszcze nie, jeszcze, nie, mam, nie, jeszcze masz, nie mam. Ale czy jest sens chodzić z tą Nvidia Shield gdzieś w mieszkaniu ja sobie ja grać? Ja po prostu, nie, nie, nie. nie, nie w, takim sensu, w takim sensie nie ma, bo to jest po prostu urządzenie bez monitora, nie, to jest jakby po prostu jest jakby konsolka sama, no ale tak jak wspomniałem wcześniej, to jest fantastyczne urządzenie, które zmienia nawet podstawowy telewizor, który nie jest smart TV i tam jakieś różne bariery właśnie zmienia w telewizor, który możemy sterować głosem, e, możemy właśnie oglądać Netflixy, YouTube y i tak także jeśli chodzi o tego typu rzeczy, że granie to jest dla Was ważna rzecz, ale też po prostu lubicie e, śledzić Netflixa, czy, czy Showmaxa, czy jakąkolwiek inną internetową e, usługę streamingową, jeśli chodzi o e, filmy, czy seriale, e, to ten Shield naprawdę no lepszego urządzenia na rynku jeszcze, jeszcze nie widziałem. Myślę, że to jest to taki trochę lepszy brat tego Steam Linka. Tymczasem opowiem wam o czymś, co jest oparte na technologii NVIDIA, bo tam w środku siedzi procesor NVIDIA Tegra, ale również pozwala na wyciągnięcie z konsolki większych potów niż tylko z tego małego procesora. Nintendo Switch, czyli najmniejsza chyba z konsol, growych, tak? Jedyna, jedyna konsola, którą możemy zarówno grać w domu na telewizorze i możemy ją wziąć ze sobą w podróż, tym nie ma najmniejszego problemu. I tutaj fantastyczną opcję wymyślił właśnie Nintendo, żeby nie trzeba ładować czy zapełniać pamięci tego Switcha grami, bo zamiast tego te gry, które w teorii nie mają szans zostać udźwignięte przez Switcha, no bo są ograniczenia technologiczne, to jest niewielka konsola, też nie wszystko da się tam wcisnąć, to mimo wszystko te AAA, czyli te najpotężniejsze produkcje, na Switcha da się odpalić. I właśnie dzięki streamingowi. Tak, no w tej konsolce drzemie Nvidia, ta gra, która no już najlepiej czasem czasy ma za sobą, nie jest z mało, udźwignęła chociażby Zelda, która jest genialna, ale była świetnie dopracowana przez twórców, no ale są takie tytuły, że ludzie myślą, o ale bym fajnie by było, gdyby na moim Nintendo, oprócz tych gier od Nintendo działały jakieś takie triple A, no bo powiedzmy sobie szczerze mało jaka firma wydaje tak swoją dużą grę, próbuje ją zoptymalizować pod Switcha, szkoda na to czasu energii, zyski byłyby pewnie e, mniejsze nawet od, od strat więc nikt tego nie robi tak naprawdę e, no też ciężko byłoby na Switchu niektóre tytuły udźwignąć, tymczasem są tacy, którzy stwierdzili, że może spróbujemy streamingować grę na Switch, bo skoro nie, nie pójdzie ta gra na Switchu na tym sprzęcie to sp po prostu wystarczymy tylko obraz Dzięki. Tak, no i tak się stało w przypadku kilku tytułów i tylko na terenie Japonii. Zaznaczmy, bo tylko w Japonii ta usługa w ogóle działa, ale polegało to na tym, że kupujemy grę za pełną prawną kwotę, bo dajmy na to jakieś tam 200 zł, ile teraz te gry na Twitcha kosztują, a dostajemy plik, który waży, nie wiem, 10 MB. i on służy tylko po to, żeby uruchomić właśnie tę usługę streamingową, się do nich zalogować i umożliwić nam grę w takie tytuły jak, uwaga, Assassin's Creed Odyssey, Czyli najnowszy tytuł a ja z... Od razu gwiazdkę dodam, że polecam, bo świetno Tak, więc na Switchu w Japonii da się zagrać W ten tytuł, gdzie nic zapomnijcie Nawet w Ameryce tego nie ma No i na przykład Resident Evil 7, który też no, Na Switchu by nie poszedł I w ten sposób rozwiązano właśnie problem Możliwości technicznych tego urządzenia. Myślę, że mm, ja bym się troszkę zawiódł, gdybym kupił grę i się okazało, że to jest gra streamowana. E, troszkę nas to ogranicza, bo oczywiście nie, nie możemy grać offline, co oczywiście dla Switcha jest jak najbardziej możliwe. A gdybyśmy chcieli nie, w pociągu gdzieś w polu sobie zagrać w tego Assassin'a, no, no to już niestety nie dałem rady z takim czymś. E, więc no, są minusy, są plusy tego rozwiązania. Switch jako konsolka przenośna troszkę nas w tym ogranicza, ale jest no, to... Też jesteśmy tutaj, trochę musimy polegać na samym Nintendo, żeby ich serwery działały odpowiednio, tak? Nawet jak mamy internet, to jednak ja nie wiem jak to jest. Podejrzewam, że w Japonii raczej nie ma problemów w, e, z działaniem czy szybkością internetu. No tak, bo nie chcą streamować technologiczny. E, o, o, olimpiadę w ileś tamka już nie chyba nawet nie 8, tylko jeszcze więcej, a więc myślę, że oni akurat e, z internetem problemu na pewno nie mają. I e, jeszcze o jednej rzeczy wam powiemy, bo ona nas właściwie natknęła do tego, żeby dzisiaj o streamingu mówić, e, bo niedawno, dosłownie dwa dni temu, e, nie, jakieś 5-6 dni temu e, na Netflixie, czyli platformie o której już mówiliśmy w kontekście seriali, y, ukazał się jeden y, z kolejnych seriali interaktywnych. Netflix dotąd miał już trzy pozycje, e, które można było na nazywać serialami interaktywnymi, bo oprócz oglądania ich w takim normalnym trybie, jak każdy inny serial, można było uruchomić e, taki tryb, który pozwala nam w niektórych momentach za pomocą pilota zmieniać przebieg e, fabuły. E, I były takie już dotąd trzy seriale, nie wiem czy są w Polsce dostępne, ale w Polsce na pewno dostępny jest e, Minecraft. E, tryb fabularny po polsku, po angielsku to właśnie nazywało Story Mode. No, e, gra, która została stworzona przez, e, no... Tale o którym już mówiliśmy, który już nie istnieje, zdążył na szczęście... W tym roku to bardzo szybko Tale się zawinął, Tak, ale w jakiś sposób zdążył jeszcze się z Netflixem zgadać w sprawie tego serialu i udało się. Jest na Netflixie coś, co nie można do końca nazwać grą, ale też nie można do końca nazwać serialem. To, to jest to typowa gra tale tale po prostu, tak? Bo to jest ten Minecraft, który jest znany po prostu z konsolowych wersji, jeśli chodzi o grę tale tale. tylko że tym razem no nie potrzebujemy żadnego komputera właściwie. znaczy no tylko takiego żeby odpalić Netflixa potrzebujemy no tak, żeby zagrać. tylko że właśnie interakcja jest bardzo ograniczona, bo o ile no nie grałem akurat w ten tytuł od Telltale'a ale domyślam się, że tak jak w każdym innym mamy postać, chodzimy nią, rozmawiamy i tak dalej tu mamy wszystkie sekwencje już nagrane z góry wyrenderowane, więc oglądamy sobie scenę jak coś się dzieje i w kluczowych momentach po prostu wybieramy na pilocie, a najczęściej jest poszuć dwóch możliwości co ma się stać I na przykład tam idziemy na konkurs budowania jakiejś konstrukcji i wybieramy czy budujemy wiele wielkiego Endermana, czy wielkiego Creepera. Idziemy gdzieś tam dalej i mamy zadecydować, gdzie szukamy naszego prosiaczka Rubena, czy w krzakach, czy gdzieś w jakiejś askini i tak dalej. Więc jest taka seria wyborów. Ten, cała seria się składa z wielu odcinków. Wszystkie są interaktywne. Dwa ostatnie wyjdą dopiero 5 grudnia. Będą dostępne. W każdym razie myślę, że to jest też jakiś pomysł, żeby wprowadzić ten świat gier trochę do Netflix. Akurat Minecraft to nie jest mój faworyt, ale muszę przyznać, że fajnie został udostępniony bo jest polski dubbing pełny dlatego e... taka fajna gra dla dzieci chyba, trzeba powiedzieć. Chyba tak, no tak, bo to jest jak, jak najbardziej myślę, że bez żadnych ograniczeń wiekowych, więc jest na Netflixie coś, co e... no jest protezą, ale jednak gry, bo daje nam wybór, e... możemy sterować losami bohaterów i tak dalej. Jest polski dubbing, jest ładna grafika, oczywiście, bo to jest wszystko wyreferowane. <laughs> jest ładna grafika w Minecrafcie, to też powiedziane. To o, też jest do, jest do Minecraftowa grafika. Jest Minecraftowa grafika, tak. E... Troszkę to nie jest dopracowane jeszcze, bo zdarzało mi się, że po wyborze kiedy miała się załadować scena którą wybrałem, no było jakieś pół sekundy, sekunda wczytywania się nawet tego wideo kolejnego, więc no nie jest to jeszcze idealne, ale myślę, że już jest jakiś krok do przodu, to już tylko brakuje dorzucenia kontrolera do telewizora i umożliwienia użytkownikom Netflixa czegoś więcej, no i może się jeszcze nad jedną rzeczą zastanowimy ale to za chwilę, czyli nad tym jak właściwie ta przeszłość streamowania będzie wyglądała na koniec zastanawiamy się z Miłoszem, dlaczego mimo tego, że techniczne możliwości wydają się już tutaj być jakby w dniu dzisiejszym, żeby można było streamować gry, bo na przykład z serialami nie ma żadnych problemów do streamowania, właściwie wypierają tradycyjne formy, jakie płyty DVD ostatnio jakąś kupiłeś. No, pewno nie widziałem na oczy płyty DVD. O tym, o tym właśnie mówię, o ile seriale to streamingowane są właściwie na co dzień i dzisiaj jest taka rzeczywistość, o, o tyle gry... Jeszcze nie, jeszcze nie, chociaż wydaje się, że już można by to e, robić, tylko właściwie dla, dlaczego nie? Jest problem z tą latencją, jest problem z tym, że ludzie niekoniecznie chcą może płacić za abonament na gry, może się boją, że jednak nie mają tego przypisanego do konta, no, nie, nie, nie, nie za bardzo sobie zdaję sprawę. No to nie ma znaczenia, bo już w tej chwili z Steam to nie jest tak, że mamy tę grę na własność, a mamy tylko e, wykupioną licencję na korzystanie z tej gry, którą Steam, no nie wiem... może mieć jakiś powód, żeby nam to wszystko zabrać, możemy coś e, nabroić, może być tak, że po prostu serwerem upadną i tych gier nie mamy, e, dlatego wciąż gdzieś tam w internecie krąży ten ruch e, drm free czyli gry bez zabezpieczeń, które można pobrać na komputer, uruchomić bez względu na to, czy mamy internet, czy ten ktoś, kto obsługuje serwery, w tej chwili nam je udostępnia i tak dalej. I tak dalej. No, myślę, że w przyszłości jednak raczkuje w kierunku i abonamentów, i streamowania. Już dzisiaj widać po tych abonamentach, których jest coraz więcej, że jest Xbox Game Pass, tak jest Origin Access i PlayStation plus. PlayStation plus, GeForce Now. Tak, więc jest sporo już abonamentów na gry i to Gdie. chyba będzie tylko rosło, bo po prostu te, ci producenci, ci wydawcy, którzy mają już dzisiaj swoje sklepy, swoje platformy, będą przechodzili na ten system abonamentowy, no i to jest tylko krok w kierunku streamowania. Są plotki co do Xboxa, bo podobno przed kolejną generacją ma się ukazać jeszcze jedno urządzenie od Microsoftu i już było parę różnych pomysłów na to, jakby mogły te urządzenia wyglądać. Jednym z pomysłów takich jeszcze może nie w pełni streamingowych, ale pośredni jest taki, że dostaniemy możliwość zakupu tańszej konsoli Xbox, yy, która nie będzie posiadała napędu Blu-ray. żadnych bebechów z tego, co pamiętam. To jest drugi pomysł. Ja mówię Szczątkowa. o tym jeszcze pierwszym. Mówię o tym pomyśle, okay. w którym nie uruchomimy gry z płyty fizycznej, tylko wszystkie gry będziemy musieli już kupować cyfrowo. Taki pomysł miała na przykład e, konsola PSP One chyba, która e, zrezygnowała z, z tych płytek DVD, nie DVD, tylko e, A, tych, Rozumiem, tych kartridżów właściwie należało Takich kartridżów z płytkami, które były w PSP. E, PS to chyba też ma już tylko cyfrowe wersje gier. Nie, nie trzymałem w ręku, więc nie, nie, nie, nie jestem straszny. Nie potrzymasz, bo chyba wita już chyba nie ma, nie? No wita nie jest wspierana, Vita ale... to już właściwie to się żegna, właściwie by powiedzieć, a nie wita. <głos> piękny suchar, widzę, tu wynalazłeś tak na szybko. <głos> dziękuję, dziękuję. W każdym razie tak, Xbox miałby nie mieć obsługi gier fizycznych myślę, że sporo osób by się zbulwersowało, no bo jednak jest możliwość odsprzedaży tego, więc niektórzy po prostu tymi grami tylko rotują, Kupują, ogrywają w tydzień, sprzedają dalej i właściwie nie są za wiele na minusie, ale taki był pomysł i właśnie inny pomysł był taki, że moglibyśmy już ujrzeć, ale to może raczej w kolejnej generacji urządzenie, które y, po prostu właśnie byłoby taką puszką bez ciężkich wypechów, tylko czymś y, w rodzaju NVD Shield. Ale mówi się teraz tak, że przyszły rok y, to będzie zapowiedzenie prawdopodobnie, tak się wszyscy spodziewamy, y, PlayStation 5, y, nowego Xboxa i co myśli, że to już jest ten moment, gdzie nowe na przykład PlayStation 5 przyjdzie i bowiem no słuchajcie, mamy nowy PlayStation, szał, ciał, y, jest wielka gala i się okazuje, że to właściwie jest y, urządzenie wielkości współczesnego telefonu komórkowego, bo ono służy tylko i wyłącznie do y, na streamowania. I wyobraża sobie taką sytuację, że w przypadku PlayStation 5 już tak może dojść. chyba jeszcze nie. Chyba jeszcze nie, za wcześnie na takie rewolucyjne ruchy. Myślę, że gdzieś po drodze musi wejść ta usługa streamowania y, jako powszechna usługa u PlayStation, czyli że na przykład to, żebyśmy PlayStation na w Polsce i w ten sposób PlayStation, mając cały czas tę konsolę silną, mogłoby sobie rozbudowywać tę sieć serwerów, tak dalej, tak dalej i kiedy byłoby na 100% pewne, że to już jest, naprawdę fajnie działa, wtedy mogłoby wypuścić kolejną generację, która już faktycznie nie miałaby żadnego ciężkiego sprzętu wewnątrz. Ale może wydaje mi się, że akurat taka myśl w stylu, że zobaczymy normalny PlayStation 5, ale obok niego zobaczymy konsolkę, powiedzmy jakąś tam nazwą PlayStation Stream albo PlayStation Mini albo w jakiś inny sposób, w każdym razie faktycznie będziemy mogli sobie zdecydować, no dobrze, mamy pełnoprawną konsolę, jesteś full graczem konsolowym, to jest sprzęt dla Ciebie, PlayStation 5 o jakichś tam, nie wiem, niebagatelnych możliwościach. Co prawda już PC-ty już mają niedawno, ale no już nie będę mówił, że generacja konsol to jest troszkę porażka, moim zdaniem. Ale w każdym razie tak, do tej generacji kolejnej zostanie obok tej pełnoprawnej konsoli przedstawiona konsolka za dużo mniejszą kwotę, z dużo mniejszymi technicznymi możliwościami, tak? bo nie będzie musiała mieć nie wiadomo jakiej karty graficznej, tak jak w bez napędu, bez jakiegoś ogromnego zasilacza, bo to właściwie to będzie niewielkie urządzenie i będzie służyło nam tylko i wyłącznie do łączenia się z serwerami Sony, która będzie nam z kolei wysyłało na tą konsolkę. Najpod no, wszystkie gry, jakie sobie tylko zażyczymy, jedynym ograniczeniem właściwie będzie szybkość naszego łącza. No to teraz jak to mówisz, to się dziwię, czemu czy jeszcze nie zatrudniono w dziale innowacji <głos> rozwoju i kreatywności w Sony, bo... E, drogie Sony, jakby co, to jestem. Odezwijcie się do nas bo na sampejczu. Stodycji... życia, życie, radio luz na Facebooku. E, myślę, że się dogadamy jak coś. No tak, przecież to jest genialny pomysł. bo z jednej strony mamy tych e, takich konserwatystów, którzy cały czas chcą mieć te teraflopy przetwarzania u siebie pod Telewizorem na szafce, a z kolei możemy za jakieś śmieszne pieniądze typu 100 zł wziąć małą puszkę. No nawet niech to będzie 500-600 zł. Dostać na dzień dobry powiedzmy rok abonamentu, resztę sobie opłacać sami i mieć na przykład wszystkie tytuły w dniu premiery. Tak, i no i tak jak mówię, nosić ze sobą to urządzenie, które jest wielkości telefonu komórkowego, trochę większego tabletu. Ale więc. ty stwierdzisz, żeby to miało jeszcze ekran swój, tak? Nie, że do telewizora. Nie, nie, ja tylko mówię o wielkości. Wielkości, nie, Ale absolutnie ekran mi nie jest potrzebny. Wydaje mi się, że jeśli to miałoby zadziałać, to, to potrzebowalibyśmy zewnętrznego ekranu, jak telewizor czy monitor. No bo żeby to miało jakiś sens, żeby to jednak faktycznie było granie. Tak i widzę takie pudełko już ładne jak od Apple'a i w środku malutkie pudełeczko i padzik jeden i to jest wszystko. I konsola sprzedawana osobno. <grym> tak. Konsola sprzedawana osobno. Albo właśnie w samym padzie już taka, nie, z Wszystko czy... da się zrobić wszystko wydaje się mi się. Budować. Tylko pytanie no zapotrzebowanie za na prąd, wygodę, żeby to wszystko no, też jakby, no możemy upchnąć. Podejrzewam dużo do współczesnego pada, tylko że on też będzie ciężki. E, nie wiem, faktycznie. Nie. Jakby jak najbardziej, tylko, że no, jakby jeszcze, a propos wity no Vita tak próbowała, tak? Być zarazem konsolą i zarazem padem i wszystkim wszystkim po trochu i właściwie była do końca nie wiadomo czym. bardziej Wii U tak miała aspirację, bo to był w ogóle dziwny potwór z ekranem w kontrolerze. W każdym razie, no tak, ty już mówisz o tej przystawce, a jeszcze za parę lat już będzie po prostu aplikacja już nie będziemy kupować nic oprócz tego pada. No, może w ogóle to będzie za kilka lat aplikacja po prostu na telefon. Ściągamy aplikację Sony, bo nasze telefon Telefony już będą tak mocarne, albo będą dysponowały na tyle nie no, małą już... baterią, chyba to jest Aha, strima. no bo mogą streamować, już tak, się i stream nam umożliwia, jak więc... najbardziej można, przecież jak można oglądać seriale, to i można grać, bo zasada jest ta sama. Jedynie co to tylko wspomniany przez nas właśnie sterowanie i ten, ten input lag, no, od którego no niestety, jeśli gramy w gry, no to zależy wszystko, tak? No, nie My nie wyobrażam sobie, że gramy sobie FIFA i musimy czekać 3 sekundy na zarejestrowanie na przykład naszego podania. No więc pomysłów setki mam nadzieję, że Sony o ile jeszcze nie miało takiego pomysłu jaki przedstawiłeś, to wdroży go natychmiast i obok <laughs> PlayStation 5 dostaniemy tego PlayStation Stream, który właśnie pozwoli nam na streamowanie gier do telewizora bez rozgrzewania sprzętu, bez odpalania wiatraka w naszym mieszkaniu. Świetna sprawa. Na tak, wydaje się, że w takim wypadku przyszłość rysuje się w bardzo jasnych barwach. Mamy nadzieję, że że się spełni chyba, nie? tak Chyba wszyscy na tym skorzystamy, zarówno gracze, jak i niecasuale, jacy... i środowisko przecież, bo to oszczędność prądu, wszystko w jednym miejscu. Żeśmy chyba, proszę Państwa, uratowali właśnie branżę gier komputerowych. I planetę. Adam Berdzik. Miłość Szymczak. Do usłyszenia za tydzień o godzinie 11. Cześć. Cześć.